Minęła 14:00. program... aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Cieszą się kierowcy, od jutra na stacjach powinno zrobić się taniej. Jak zobaczę, że będzie? No Okej, okay, to się pewnie ucieszę z tego powodu. Super informacja. Za litr paliwa zapłacimy o złotówkę 20 groszy mniej. Premier Węgier z poparciem prezesa PiSu Jarosław Kaczyński wsparł Wiktora Orbana przed kwietniowymi wyborami na Węgrzech. W górach wiosny nie widać, w Zakopanem śnieg przysypał krokusy i zawalił dach pustostanu. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Od jutra ceny paliw na stacjach benzynowych spadną o ponad złotówkę na litrze. Minister Energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Michał Makowski.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 Na spadek cen na stacjach czekają kierowcy. Niemożliwe. Za późno, stanowczo za późno. Będą być wcześniej zrobione. Jak zobaczę, że będzie, no okej, okay, to się pewnie ucieszę z tego powodu. Super informacja. Im taniej, tym lepiej. W tym miesiącu, tak jak sprawdzałem, złoty 30 zł poszło do góry. Także jak będą obniżać, to super. To już to zmienia. Cena maksymalna za litr paliwa będzie ustalana każdego dnia przez ministra energii. Budowa systemów dronowych i antydronowych, działanie w przestrzeni kosmicznej, sztuczna inteligencja oraz sprzęt dalekiego zasięgu to najważniejsze wyzwania dla wojska w najbliższych miesiącach. Mówił o nich minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wielkanocnego spotkania z żołnierzami. Te trzy sprawy, drony i antydrony, kosmos i sztuczna inteligencja oraz daleki precyzyjny zasięg, są zadaniem dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla Ministerstwa Obrony Narodowej na najbliższe miesiące i tygodnie. Szef mon dodał, że w tym roku Polska przeznaczy na obronność 200 miliardów złotych. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana i jego partię przed kwietniowymi wyborami. Prezes PiSu udzielił obszernego wywiadu kanałowi prorządowego tygodnika Mondiner. Lider Prawa i Sprawiedliwości liczy, że wygrana partia Orbana pociągnie za sobą zwycięstwo PiS w Polsce czy skrajnej prawicy we Francji, co ułatwi stworzenie bloku prawicowych rządów w Unii Europejskiej. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na wiele kwestii, które łączą jego partię z ugrupowaniem Wiktora Orbana. Pakt migracyjny, umowy z państwami Mercosur, dalsza centralizacja, federalizacja Unii Europejskiej. My jako Prawo i Sprawiedliwość, my jako Zjednoczona Prawica jednoznacznie opowiadamy się za Europą suwerennych państw, Europą ojczyzn, a nie tym co chciałby Donald Tusk czy Peter Madziar. Są pewne elementy, z którymi my się różnimy, no to chociażby podejście do Federacji Rosyjskiej. W oparciu prezesu, prezesa PiSu dla Wiktora Orbana dziwi się Sebastian Gajewski z Lewicy. Cokolwiek by nie powiedzieć Jarosławie Kaczyńskim, to on ze swoim bratem byli politykami w Polsce, którzy zawsze widzieli w Federacji Rosyjskiej zagrożenie. Natomiast moment, w którym Jarosław Kaczyński mówi, że przyszłością Europy ma być człowiek, który chwilę temu fotografował się z Władimirem Putinem, no to to jest po prostu wstyd. Wywiad lidera PiSu skomentował w portalu społecznościowym jednym zdaniem szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski napisał, że kto dzisiaj wspiera Orbana, ten pomaga Władimirowi Putinowi. To są aktualności jedynki. Ukraina jest gotowa wstrzymać walki z Rosją na Wielkanoc, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodaje przy tym, że nie za cenę godności i niepodległości. Popieramy jakiekolwiek sposoby zakończenia wojny, oświadczył prezydent Zełenski. Pod naporem śniegu zawalił się dach jednego z pustostanów z Zakopanem. Śnieg przysypał ulice i drogi Zakopanego, a także Podhala. W, regionie, w region nie należy wybierać się bez zimowych opon. Śniegu w Zakopanem nadal przybywa, zalega go już miejscami kilkadziesiąt centymetrów. W najbliższym czasie sytuacja raczej się nie poprawi. W Tatrach duże lawiny mogą schodzić nawet samoistnie. Ostrzegają ratownicy Topru. Szlaki są nieprzetarte, a widoczność jest bardzo mocno ograniczona przez mgłę. Mówi zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach.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 Pogoda: Pochmurno z przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie, na zachodzie i południowym wschodzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie możliwe też burze. Temperatura teraz od 2 stopni w Zakopanem, 6 w Szczecinie i Poznaniu do 12 w Terespolu. Wiatr jest słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 998 i spada.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 Barbara, a co, ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 300 zł. W Media Expert. ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 300 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.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 Heaven, hear me now. I want to be free of every pain and every fear. The sadness has a grip on me and it must disappear. Rej z siostrami, z Ammą i z Absolutli, z najnowszej płyty artystki. Przepięknej płyty, która tak, okazała się w piątek. Jezu, Wyczuwam ten zachwyt, już czekała się na ten album kilka miesięcy chyba od pierwszego singla. Co więcej, w weekend słuchałam go wielokrotnie i tak śmiało mogę powiedzieć, że u mnie jest to już absolutna topka albumów 2026 roku. Folder Ulubione Łaniamy się państwu nisko w nowym tygodniu. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, 13 minut po 14. A zaczynamy od smutnej wiadomości. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski, wybitny polski prozaik. tylko Nike. I kiedy tacy prozaicy, y, czy w ogóle tacy artyści umierają, to oczywiście jest, nie jest to wesoła informacja, ale zawsze wtedy zostaje to, co, y, nam, no, to, to, co napisali, bo rzeczywiście Wiesław Myśliwski... Y, to był taki prozaik pełną gębą, znakomity po prostu pisarz, świetny stylista, bo ten jego język był przejrzysty, wyrazisty, taki, który może być zrozumiały absolutnie dla każdego. A z drugiej strony, jeśli chodzi o treść, to były to opowieści o rzeczach najważniejszych, o śmierci, o miłości, o przemijaniu.